Polska i świat. Minęła 22. Magdalena Skajewska i Marcin Gowalski. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. A w nim? Niemal 280 milionów złotych na walkę z rakiem inicjatywa youtubera łatwo ganga okazała się fenomenem na światową skalę. Próba zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taki zarzut usłyszał dzisiaj 31-letni zamachowiec, który wywołał strzelaninę podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie. Grozi mu dożywocie. Rosyjskie ślady w aferze zonda krypto. Giełda miała być od lat kontrolowana przez mafię po... Z Putinem. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie zaprasza Marzena Godon. Polska i Ukraina zbudują wspólną armadę dronową, zapowiedział to dziś w Rzeszowie premier Donald Tusk. Połączone będzie polskie finansowanie z ukraińskim doświadczeniem frontowym. Wsparciem dla projektu ma być też Unijny Fundusz Obronny. Prezydent odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę. Rozważa też udział w jego pogrzebie w środę w Sosnowcu. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Jest zażalenie na areszt warunkowy dla podejrzanego w sprawie tego wypadku. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek dotyczący immunitetu Mariusza Kamińskiego. Dotyczy jego działania jako szefa CBA w sprawie rzekomej willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Jutro Parlament Europejski ma głosować nad uchyleniem immunitetów m.in. Danielowi Obajtkowi i Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w sprawie firmy Zen.com. Chodzi o zweryfikowanie informacji medialnych na jej temat. Według ustaleń portalu tvn24.pl firma funkcjonuje jako operator płatności dla nielegalnych w Polsce platform hazardowych. Już ponad 276 milionów złotych. Tyle według najnowszych danych udało się zebrać dzięki akcji twórcy internetowego Łatwoganga. Pieniądze ze zbiórki trafią do fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom chorym na raka. Niemal 280 milionów złotych na leczenie onkologiczne podopiecznych fundacji Cancer Fighters tyle udało się zebrać podczas największej historii. Akcji streamingu z biurki charytatywnej. Jej organizatorem był youtuber o pseudonimie Łatwogang. Wszystko zaczęło się od piosenki stworzonej przez rapera BDS-a i chorującej na raka 11-letniej Mai. Influencer przez 9 dni słuchał utworu w Zapętleniu, 24 godziny na dobę, a z czasem dołączało do niego kolejne znane osoby. A w najsłynniejszej kawalerce w Polsce w czasie tego wydarzenia była nasza reporterka Anna Zakrzewska. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Dziesiątki znanych artystów, aktorów, muzyków, piosenkarzy, sportowców, influencerów i osób z pierwszych stron gazet. Wszyscy spotkali się w małej, kilkunastometrowej kawalerce, by wesprzeć dzieci, Walczące z rakiem. Wśród nich między innymi Dawid Kwiatkowski. Powiem Ci, że Cię kocham, czy to znaczy tak niewiele. Zwołamy przez okno, gdzie nasi przyjaciele i tak. Chyba w czymś takim nie brałeś jeszcze Dawid udziału. Nie, coś niesamowitego. Jestem pełen podziwu. Wydaje mi się, że ten internet nam się kojarzy, kurczę, często jednak z miejscem, gdzie się dzielimy i oddalamy się od siebie, a mam jakieś wrażenie, że to może być początek czegoś nowego, czy pokażemy ludziom, jak to może wyglądać w internecie. Wiele z nich zdecydowało się także w symbolicznym geście ogolić głowy i zachęcić do tego innych. Zrobiła to m.in. Katarzyna Nosowska. No jedziesz, jedziesz, no Boże, ona jest gorąca ta maszynka. długo dla pani Kasi, naprawdę. Łysia fryzury najbardziej że na świecie jest pani niesamowita. No to nie jest nic strasznego. Jest do tych wszystkich dzieciaków i do chłopaków i dziewczyn, które po prostu nie mają aktualnie włosów, mówię, a co? No ja nie zastanawiałem się bardzo krótko, ponieważ od momentu, kiedy zapadła decyzja, że tutaj przyjeżdżamy, do momentu przyjazdu minęła godzina, a ja byłam w piżamie jeszcze. Niezależnie od tego, co robisz, gdzie jesteś, po prostu natychmiast, bo wszyscy to robią i jesteśmy narodowo w tym bardzo dobrzy. Wszyscy razem! 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, Zebrane środki w pierwszej kolejności pójdą na najpilniejsze zbiórki podopiecznych fundacji, m.in. na rehabilitację, leki, transport do klinik czy specjalistyczne konsultacje. To jednak nie wszystko zapewnia organizator zbiórki Łatwogang. Na pewno pójdzie na sprzęt szpitalny, na pewno pójdzie dla protezy dla, dla dzieciaków i nastatków, którzy stracili kończyny przy nowotworze na protezy, więc na pewno będą to pieniądze świetnie ulokowane. Też mówię od razu, że nie ma żadnych prowizji, wszystkie pieniądze idą na dzieciaków. Przed nami licytacje przedmiotów wystawionych podczas streama przez znane osoby. W internecie działa już także strona disnaraka.cancerfighters.pl, na którą której fundacja będzie aktualizować zebraną kwotę pieniędzy i na bieżąco informować, na co zostały one wydane. Razem z nami jest pan profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak pan przyjął tę akcję i co ona mówi o nas samych, o Polakach? No bo skala jest niewyobrażalna, można by powiedzieć. O mhm. Ja oczywiście patrzę na to w w mniejszym bądź większym stopniu przez, przez pryzmat korelacji z zjawiskami politycznymi w Polsce, więc rzekłbym generalnie, patrząc pod tym kątem, że jest tak trochę słodko-gorzko. Dlaczego? Słodko, dlatego, że jak się okazuje olbrzymia część obywateli i obywatelek, zarówno tych lepiej sytuowanych, jak i słabiej sytuowanych, o różnych poglądach, gotowa jest ponieść jakieś ciężary w imię Solidarności z innymi ludźmi, ludźmi, no, którzy, co tu dużo mówi, są postrzegani zasadnie jako, jako jakoś tam pokrzywdzeni i wymagający wsparcia instytucji publicznych. Im szerszy zasięg, tym powiedziałbym większa doza optymizmu temu wszystkiemu powinna towarzyszyć takiej wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy czy innym formom działalności de facto charytatywnej. No ale jest tym też pewien element, element gorzki. To znaczy, jako obywatele bardzo nie lubimy płacić podatków. Mm -hmm. Często zdajemy się nie zdawać sobie w ogóle sprawy z tego, że to dzięki owym podatkom jest możliwe istnienie całej sieci służby zdrowia. Nie ma żadnego w pełni prywatnego, który objąłby w świecie systemu opieki, opieki zdrowotnej. Oczekujemy wysokiej, wysokiej jakości, więc pesymistyczny aspekt wiąże się z tym, czy to nie jest taka, taka troszeczkę formą uspokajania własnego sumienia. Co prawda nie chcemy płacić podatków, e, e, przez to służba zdrowia jest niedofinansowana. No ale raz na jakiś czas wpłacimy pieniądze na akcję charytatywną i to nas Nieco uspokoi, a szczególnie dojmujące jest to, kiedy słyszymy nazwy firm, czy nazwiska m, dobliwych, bardzo zamożnych e, ludzi, którzy zresztą w Polsce bardzo często domagają się jak najniższych podatków, choć, choć w całym świecie zachodnim, w prawie całym świecie zachodnim jest dokładnie odwrotnie. A to znaczy im wyższe dochody, tym wyższy procent w picie płacimy. Słodko-gorzki obraz. Zwraca pan uwagę na bardzo ciekawy element. Jest jeszcze ten problem instytucjonalny związany z tym, dlaczego takie akcje są potrzebne. I za chwilę chciałem o tym porozmawiać, ale na moment jeszcze skupię się na tym, na samej istocie tego przekazu, który miał tutaj miejsce, bo mm, chyba po pierwsze no, ta z, ta akcja zorganizowała także bardzo wiele młodych osób, nie tylko, ale jak rozumiem, ten środek przekazu dotarł do bardzo wielu młodych osób i chyba jednak nad jakimiś ponadpolitycznymi podziałami. No, w, w, w ostatniej dekadzie postępowała polityzacja kolejnych młodych roczników z wielu, z wielu powodów, Jednym z takich głównych reżyserów był, był wzrost gospodarczy, który, no powiedziałbym, ułatwiał zainteresowanie czymś więcej niż, niż tylko zdobyciem miejsca, miejsca pracy czy, czy skończeniem takiej szkoły czy uczelni, która szybko zagwarantuje wysokie dochody. Tutaj też pewną rolę odegrała, powiedziałbym, dychotomiczna struktura konfliktu w Polsce, która łatwo wciąga każdego mm -hmm. to w, roli, w roli kibica, Młodzi ludzie temu podlegli i wydawało się, że oni się nie odnajdują do końca w tych atomów. Platforma PiS. Stąd bardzo wysokie wyniki Konfederacji, stąd także gwałtowny skok poparcia wśród młodych roczników dla lewicy, czego, czego nie obserwowano w zasadzie w Polsce po roku 1989. No, okazuje się w dłuższym horyzoncie czasowym, że, że nie jest to takie proste, bo, bo i te partie, które cieszą się głosami młodych, w istocie zbliżają się do, do, do którejś z e, dwóch wielkich, więc jakoś tam w mm, ogólny, e, ogólny optymizm. Ale my, pa, pa, panie profesorze, ale czy przy te, takich e, akcjach, która m, no właśnie tą swoją skalą zaskoczyła nie tylko organizatorów, ale nas, obserwatorów, także, m, myśli pan, że m, te m, podziały polityczne czy w ogóle jakiekolwiek preferencje polityczne mają znaczenie? Czy jednak właśnie taka akcja jednoczy nas mimo e, różnic politycznych? No bo każdy jakieś poglądy polityczne pewnie ma. Ja bym powiedział tak trochę przewrotnie, że mam nadzieję, że nie jednoczy, dlatego że nie ma demokracji bez debaty, sporu, podziału i e, konfliktu. Nasze poszlacheckie nadzieje na to, że, że demokracja to jest... Zgoda kompletna. Wulne, kochajmy się, tak. Mhm. Jest absolutną złudą, za którą Polska w dziejach płaciła. Nieraz, nieraz cenę, gdy różne siły polityczne uzurpowały sobie bycie reprezentacją całego narodu, a tak, tak przecież yy, nie było. Natomiast no, żyjemy w, w, w kulturze doby globalizacji i i permanentnego w zasadzie kryzysu współczesnej gospodarki rynkowej. I tutaj wszystko dzieje się szybko i trwa krótko. Ileż to różnych pojednań w Polsce nie ogłaszano w ostatnich latach, prawda? Po, po śmierci Jana Pawła II, szczególnie groteskowe było domniemane pojednanie kibiców Wisły, Kraków i, i, i Krakowi. Mówiąc bardzo ponuro, można policzyć ile ofiar mhm. śmiertelnych, po tym tam miało miejsce, analogicznie było po, po 2010 roku, tuż po, po, po katastrofie yy, i tak dalej, więc zbytnio nie powinniśmy się tym, mhm. yy, tym przejmować. Panie profesorze, to jeszcze zapytam o, o kwestię instytucji, bo mm, jak rozumiem taka e, akcja, która zbiera... No bo są chore osoby, bo system jest być może niewydolny. Ewidentnie tutaj brakuje pieniędzy. Być może nie byłyby takie akcje potrzebne, gdyby jednak właśnie w owej służbie zdrowia było nieco lepiej. Chyba, że zawsze takie akcje będą miały znaczenie, bo zawsze ten system będzie jakoś tam niewydolny. Ta średnia długość życia w Polsce rośnie. Jesteśmy dużo, dużo zdrowsi, a sytuacja w służbie zdrowia jest asymetryczna. W niektórych dziedzinach jest rewelacyjnie, w innych jest bardzo źle. Powiedziałbym, że, że silne tendencje komercjalizacji i prywatyzacji przez różne grupy wpływu prowadzą do tego, że, że tu, gdzie łatwo jest wyleczyć i łatwo jest na tym, na tym zarobić, to trafia w ręce prywatne, a tu, gdzie jest trudno o prosty efekt, to zostaje na garnuszku publicznym. Różne grupy lobbystyczne, zamożniejsza część społeczeństwa blokują w różny sposób np. zwiększenie składki, składki zdrowotnej, co siłą rzeczy oznacza wypychanie do sektora prywatnego wielu pacjentów i żaden polski rząd. Bez względu na jego sympatie polityczne nigdy do końca sobie z tym nie, nie, nie poradził. E, nie poradził po prostu za słaby. No, to nie jest tylko polski problem. Natomiast tym wszystkim, którzy narzekają na Polską Służbę Zdrowia, radziłbym, żeby sobie pojechali na przykład do Wielkiej Brytanii i zobaczyli co tam się dzieje, jak tam wygląda praktyka, jak tam wygląda dyskusja. O tym, o tym systemie. No, a w Stanach Zjednoczonych, które wydają najwięcej na świecie na służbę zdrowia, mamy do czynienia z sytuacjami, Bardzo. niektóre segmenty służby zdrowia hmm. wyglądają gorzej niż na Kubie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego był państwem naszym gościem. Dziękuję bardzo.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 Chodzi o to, żeby wspólnie pracować nad technologiami dronowymi z użyciem doświadczenia tego regionu i innych regionów, a także doświadczenia z pola walki, które jest unikatowym posiada je tylko Ukraina. W kuluarach Rzeszowskiej Konferencji o potencjale polsko-ukraińskiej współpracy technologicznej rozmawiałem również z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie. Oleg Kuc podkreślił, że pracując razem jesteśmy skazani na sukces. Polska jest kluczowym partnerem w odbudowie Ukrainy. To właśnie Polska od samego początku pomagała nam szukać nowe rozwiązanie i potem to rozwiązanie po prostu inspirowały cały świat. Uważam, że to nie tylko logistycznie Polska była i jest hubem do odbudowy, ale innowacyjnie. Słowo odbudowa to chyba znaczy przywrócenie czegoś starego, a my pracujemy już nad innowacjami. Polsko-ukraińskie spotkanie w Rzeszowie stanowiło bezpośrednie przygotowanie do Światowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która z udziałem przywódców około 40 państw i liderów 20 organizacji międzynarodowych odbędzie się w czerwcu w Gdańsku. Więcej świata. W magazynie Polska i Świat czas na sprawy międzynarodowe. Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów w czasie sobotniej gali korespondentów z udziałem Donalda Trumpa usłyszał dziś zarzuty próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Postawiono mu też inne dwa zarzuty dotyczące broni palnej. Mimo sobotniej próby zamachu wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Stanach Zjednoczonych odbywa się zgodnie z planem. Król Karol III, królowa Kamila około półtorej godziny temu wylądowali w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Jeszcze y, dziś mają spotkać się z prezydentem Trumpem, a w ciągu najbliższych czterech dni y, także Karol y, ma wygłosić przemówienie przed połączonymi izbami kongresu. A w Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkowski. Witaj Marku. Witam serdecznie. Wydaje się, że taki moment Narodowego Pojednania, yy, czyli moment potępienia tego, co się stało, tej strzelaniny podczas kolacji korespondentów, trwał bardzo krótko. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. I szybko zaczęły się Myślę, wzajemne w nie było. oskarżenia o podsycanie przemocy. tak? Nawet go nie było, myślisz? Yy, nie było. Dlatego, że yy, po pierwsze Donald Trump dosłownie pół godziny po yy, tym zdarzeniu w kotelu Hilton po pierwsze, oskarżył opozycję, po drugie, mówił przede wszystkim o sali balowej, którą chce zbudować. Więc oczywiście, to, to potępienie ogólne przemocy politycznej jest i to, to jest zgodne. Natomiast tu są wszyscy zgodni. Natomiast no, mamy do czynienia z bardzo ostrym atakiem w tej chwili ze strony Trumpa i administracji na demokratów, na opozycję, na media i oskarżanie media o to, że to one są de facto winne, że tacy szaleńcy jak Cole, Allen pojawiają się, więc jeśli w ogóle było, to może w tej sali, gdzie siedzieliśmy, gdzie było ponad 2,5 tysiąca osób, wszyscy odczuliśmy ulgę, wszyscy się zastanawialiśmy, co się dzieje, wszyscy mieliśmy poczucie, że mogło to się skończyć gorzej. Tym bardziej, że no, nikt nie został ranny, nikt nie został postrzelony. Czy ten szok już minął, czy cały czas jeszcze m, dla tych, tak jak ty, którzy byli tam na miejscu emocji, są wciąż duże? To znaczy większość ludzi, ja nawet nie miałem czasu się zacząć bać, dlatego że ja co prawda siedziałem bardzo blisko drzwi. Ja wiedziałem, że to są strzały, bo nasz stolik, stolik 100, przy którym także siedział ambasador Klich, ambasador Włoch, moi koledzy zagraniczni dziennikarze był blisko wejścia. Dokładnie naprzeciwko sceny, na której siedział Donald Trump. Także on mówił potem, że nie wiedział nawet, czy to były strzały. My słyszeliśmy te strzały. No ale to człowiek nie ma czasu się zacząć bać. Tym bardziej, że za chwilę wyciąga telefon, stara się nagrać Zobaczyć, zobaczyć, co się tak, zobaczyć, co się dzieje dookoła. Natomiast no, był taki moment rzeczywiście strachu. Niektórzy e, się nawet po kilka minut na tej podłodze leżeli, nie wiedząc, co się wydarzy, no bo właściwie w pewnym momencie nie wiadomo było, czy ktoś wejdzie do tej sali, czy zacznie strzelać, a to było 2,5 tysiąca osób siedzących, właściwie będących tuż obok siebie, więc gdyby ktoś wszedł, do taki moment strachu był. Natomiast e, to, co chciałbym podkreślić, e, to, że my cały czas nie znamy dokładnie przebiegu tego zdarzenia, dlatego, że z jednej strony słyszymy z ust z, administracji z przedstawicieli administracji, że ten człowiek oddał strzał. Jeden z tych strzałów i trafił e, o, oficera e, Secret Service. Natomiast w akcie oskarżenia, tym wstępnym akcie oskarżenia, tego zarzutu nie ma. Są zarzuty przemytu e, broni palnej przez granice stanowej Jest zarzut próby zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. E, jest e, takie ogólne sformułanie o odpaleniu tej broni palnej, ale podczas konferencji prasowej, która przed chwilą była, e, prokurator generalny przyznał, że tylko wydaje się, że e, e, ta broń została wystrzelona, więc nawet to, czy on użył tej broni, w tej chwili nie jest pewne. To jest bardzo ciekawe. To, co też zauważyliśmy po tej strzelaninie już w mediach społecznościowych, zwłaszcza to wysyp teorii spiskowych. Zresztą jedna do, do, dotyczy tej budowy, tej słynnej sali balowej, czyli wydaje się, że sam Donald Trump trochę żywił tą teorię spiskową, żeby sobie dać argument do tego, że ona jest konieczna. Ale czy myślisz, że będą jakieś konsekwencje polityczne tego zamachu dla jednej albo dla drugiej strony? Podejrzewam, że jeśli już to e, krótkotrwałe, dlatego że Amerykanie są tak podzieleni, e, Donald Trump wywołuje tak dużo podziałów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, że ja nie sądzę, że e, jeśli e, taki wzrost poparcia dla Trumpa czy, e, czy, czy obniżenie poparcia dla demokratów nastąpi, nie sądzę, żeby to było e, zjawisko trwałe. E, tym bardziej, że sam Donald Trump daje swoim przeciwnikom powody do tego, żeby tych wezwań do jedności nie traktować bardzo poważnie, chociażby właśnie pół godziny później występując e, w, e, na konferencji prasowej i mówiąc, że czuje się zaszczycony tym, że to jego próbowano zastrzelić, no bo tylko wielkich ludzi się próbuje zabić, e, mówiąc o sali balowej, e, także e, no, nie sądzę, żeby, żeby tutaj też jakieś konsekwencje e, polityczne, poważne e, po tym zdarzeniu, gdzie tak jak mówię, no, także ważne jest to, że e, nikomu się nie stało, nic nie stało, nawet ten człowiek, który został e, zatrzymany w korytarzu bo to nie było tuż przy sali walowej, tam było jeszcze kilka e, jakby, e, etapów ochrony. E, także on, tam, tam nie było takiego bezpośredniego zagrożenia prezydenta, nawet jeśli tego wtedy nie wiedzieliśmy. E, no to on tylko dostał, doznał drobnych obrażeń, gdzieś tam jakieś zadrapanie i to było wszystko, więc e, nie sądzę, żeby skutki polityczne tego, co się wydarzyło w sobotę w Kotelu Hilton były jakieś głębokie i długotrwałe. Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu. Marku, bardzo Ci dziękuję.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 Pozostajemy przy tematach zagranicznych. Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormus i zakończenia wojny przy jednoczesnym przełożeniu negocjacji nuklearnych na późniejszy termin. Dziś zaś minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Arakci odwiedził Moskwę, gdzie powiedział, że relacje między Rosją a Iranem są w partnerstwie strategicznym i będą wzmacniane. Mamy teraz połączenie z profesorem Radosławem Fidlerem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Dlaczego według pana Arakci pojechał do Moskwy? Czego od Rosji chce uzyskać? No, chcę, żeby Iran nie był w izolacji. No i, i być może y, znaczy te, te relacje są tak? irańsko-rosyjskie, ale być może chodzi o uran w średnio zbogacony, że jakby elementem tego porozumienia będzie najpierw takie techniczne sprawy, jak odblokowanie um, Ormus, potem odblokowanie czy zniesienie blokady amerykańskiej. Zatem ten, ten, ta propozycja Iranu prawdopodobna, tak? bo, bo tutaj no, są różne e, na ten temat e, informacje z Axios, między innymi z Reutersa i z innych m, agencji informacyjnych, ale e, no, drugim etapem etapie negocjacji dotyczących programu atomowego, to pewnie Iran, jeżeli już, to ten średnio wzbogacony uran przekazałby Rosji nie? i Rosja by powiedziała Amerykanom, że administracji Trumpa. Że ta no, tam jest przekazany i, i już go, nie tego problemu już nie ma w tym momencie. No, jakby to jest, jest zarazem, tak? Pakistan jako mediator, Oman pewnie dotyczący cieśniny Ormus, no i Rosja dotycząca programu atomowego, no i też sojusznik, taki, może nie sojusznik taki strategiczny, ale taktyczna to jest współpraca, bo tam jest duża awersja, to jest historyczna. Rosja przecież zajęła część historyczną w dawnej Persji um, i, I taki tam. Turkmen układ jest do dzisiaj wspominany przez Irańczyków jako, jako takie no, przykre doświadczenie, że no, Rosja przecież zagrabiła ich, ich historyczne tereny. Ale Wiesz, teraz wydaje tak. się, że Irańczycy starają się o tym przynajmniej pokazywać, że nie pamiętają właśnie po to, żeby te relacje się jak najlepiej układały, bo mają też wspólnego wroga. No, w, no, władze tak robią, a Irańczycy tak ogólnie rzecz biorąc nie, nie są zachwyceni, tak, nie, to, ale no, władze robią, co mogą, tak, no bo jest problem gospodarczy, presja, blokada, 300 milionów dolar, dolarów strat dziennie, zniszczona gospodarka, przemysł, metalurgia em, przez bombardowania. I, nie była już wcześniej dobra sytuacja, wręcz była bardzo zła i były protesty przecież na początku roku, że za, o tym nie, niemal, że wielu zapomniało, ale one miały dosyć e, taki znaczący charakter. I, no i władze szukają sojuszników, współpracy, e, i, no i są nadal w izolacji. No i Rosja jawi się. Jako ten taki nie, no, z, z współpracy m.in. już wcześniej z dronami, szachedami. Tak, i ta fabryka Tatarstanie powstała e, dronów. One zostały no, poprawione przez Rosjan, potem wróciły do Iranu po tej poprawionej wersji. I teraz e, także i, rzecznik Kremla ta. Dmitry Pieskow twierdzi, że Władimir Putin miał zaoferować ministrowi Araksiemu rosyjskie wsparcie w zakończeniu tego konfliktu, w tym możliwość mediacji. Po co Rosja chce się angażować w mediację? Chce pokazać, że jest wciąż ważnym graczem na arenie międzynarodowej? No tak, tak. No to jedni i drudzy chcą wyjść w pewnej izolacji. Tak? I Rosja chce pokazać stanom zjednoczonych, czy administracji Trumpa, że mo, mo, ma klucz do rozwiązania tego, tego kryzysu. No i chce wejść do gry jako tutaj mediator, a Przy okazji no, powiedzieć, że no, rozwiążmy ten problem Ukrainy, tam, tego konfliktu i, i, i żeby no tak tak, się zakończy ten konflikt, jak Dąbas Ukraina odda. Nie? to już jest ten, taki już to, to żądanie jest wielokrotnie powtarzane. No i tak. To w takim porozumieniu, gdzie no, Trump ją akceptuje Rosja jest częścią tego porozumienia, to jest fantastyczny dla nich scenariusz dla, dla, dla Putina, taki pozytywny, no, pokazuje Rosję jako no, mocarstwo sprawcze, które no, stabilizuje sytuację i jeszcze zyskuje na globalnym południu w Azji, że no, ceny spadają ropy naftowej, sytuacja się poprawia. No i dotowania rosną takie Rosji jako konstruktywnego gracza. No, to jest taki. Taki plan, m, który no, ma pokazać, że właśnie Rosja wyciąga Amerykę z, z, z, strony, kryzysu. Nie, z, kłopotów, z kryzysu kłopotów. A co by to przeniesienie wzbogaconego uranu irańskiego do Rosji miało oznaczać? No, że Rosja by to zutylizowała albo dziś by to przechowała, nie, jakby będąc częścią takiego porozumienia nuklearnego. No, no, z naszego jakby... punktu widzenia to bardzo niepokojące. No, na przykład Rosja już z Syrią, jakby jak Obama, taką czerwoną to też dawno temu było, ale była czerwona linia i, i Rosja zajęła się przecież Asadowi, tak, no, jakby pomogła zutylizować saryn. No i nie do końca to się udało, bo Assad potencjalnie używał przeciwko demonstrantom tak? I, i, i, i nic sobie nie robił z tej czerwonej linii wyznaczonej przez Obamę. Więc tutaj to, to jest taka gra i, i, i rzeczywiście jest niepokojące, bo też Stany Zjednoczone znalazły się w pewnej no, taki trochę... No, weszły w kłopoty nie? Z, tym, z tym Iranem i no, nie mają sojuszników, takich entuzjastów, którzy w Europie, którzy no, powiedzieliby, że wsparliby tutaj działania, żeby odblokować się na Ormus, e, ma wysłaliby marynarki, tak? zaangażowali się militarnie. No, nikt się nie kwapi. No, stąd też e... zarzuty ze strony prezydenta Trumpa, że europejscy sojusznicy nie chcą się zaangażować tak, jak on by tego chciał. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematu z Będziemy jeszcze wracać. Profesor Radosław Fidler Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. JEDYNKA TO JEST RADIO Kolejne tematy w magazynie Polska i Świat. Ubiegły rok przyniósł mocny wzrost wydatków zbrojeniowych na świecie w 2025 roku. Na broń wydano łącznie na świecie o prawie 3% więcej niż rok wcześniej. I co ciekawe za wzrost tych wydatków odpowiada w dużej mierze Europa. Wydatki amerykańskie natomiast zmalały. Dane na ten temat przedstawił Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. O szczegółach Michał Strzałkowski. Łączne wydatki zbrojeniowe na świecie wyniosły w ubiegłym roku, według wyliczeń szwedzkich badaczy, prawie 2 biliony 900 miliardów dolarów, o prawie 3% więcej niż jeszcze rok wcześniej. Jednocześnie był to aż jedenasty rok z rzędu, gdy wydatki na zbrojenia rosły. Świat wydaje na zbrojenia coraz więcej, odkąd Rosja anektowała ukraiński Krym i wszczęła wojnę w Donbasie. Pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę z 2022 roku jeszcze ten rosnący trend wzmocniła. Mówi Benjamin Jensen z Waszyngtońskiego Centrum Międzynarodowych Studiów Strategicznych. Myślę, że wojna na Ukrainie stała się wielkim wyzwaniem nie tylko dlatego, że przekazywanie przez liczne kraje Ukraińcom starszej broni wymusiło w wielu krajach zakup broni nowoczesnej, ale także dlatego, że sposób prowadzenia wojny diametralnie się zmienił. Dziś podstawą są bezzałogowce i rakietowa artyleria dalekiego zasięgu. Wzrost wydatków zbrojeniowych na świecie długo napędzały Stany Zjednoczone, które najmocniej wspierały Ukrainę. Wraz z dojściem do władzy Donalda Trumpa owa pomoc została jednak ograniczona. Stany Zjednoczone wydały w ubiegłym roku na broń po raz pierwszy od kilku lat mniej niż bilion dolarów. Wydatki mocno jednak zwiększyła Europa. Był to wzrost o niemal 14% do poziomu 864 miliardów dolarów, czyli o zaledwie 90 miliardów mniej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że wzmocniło to Sojusz Północnoatlantycki. Zrobiliśmy znaczne postępy w zakresie inwestycji w obronność, a NATO jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W ubiegłym roku bardzo mocno zwiększyliśmy wydatki na zbrojenia. Kontynuowanie tego ważnego trendu będzie priorytetem w następnych latach. W odniesieniu do PKB liderem wydatków na zbrojenia była w ubiegłym roku w Europie Polska. Na obronność wydaliśmy 4,3% PKB.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 nie będzie. I dlatego Polska, właśnie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z krajami, które są dla nas kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, musi budować zdolności produkcyjne u nas. W ocenie Szwedzkiego Instytutu Europa w tym roku wyda rekordową kwotę na zbrojenia. Jednocześnie ubiegłoroczny spadek wydatków amerykańskich będzie jednorazowym zjawiskiem. Bieżący rok, choćby za sprawą wojny z Iranem, znów przyniesie Amerykanom ponad bilion dolarów wydanych na zbrojenia. Taką kwotę zatwierdził już w budżecie kongres USA. Polska i świat. Polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut Zonda Krypto od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich mafii powiązana z Władimirem Putinem. To ustalenia Gazety Wyborczej. Przedstawiciele rządu mówią, że odpowiedzialność polityczna za aferę Zonda Krypto spada na prezydenta. Ludzie prezydenta z kolei odpowiadają, że to wina służb kontrolowanych przez rząd. Szczegóły zna Mariusz Pieśniewski. Szef Zonda Krypto uciekł już do Izraela, ale Prokuratura Regionalna w Katowicach, prowadząca śledztwo w sprawie podejrzenia oszukania tysięcy klientów tej giełdy kryptoaktywów, mówi o przyspieszeniu działań. Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz. Przesłuchiwani są również świadkowie. Nowe doniesienia przyniosła Gazeta Wyborcza, według której kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć roz powiązani z tak zwaną mafią tambowską. Autor artykułu Wojciech Czuchnowski mówił w TVP Info, że dzięki temu chcieli legalizować środki pochodzące z przestępstw oraz omijać sankcje. Kryptowaluty są takim idealnym narzędziem do tego rodzaju operacji. Po roku 2022, kiedy sankcje wobec Rosji się zaostrzyły i jednocześnie w zasadzie handel firm rosyjskich z resztą świata zamarł, no to tutaj ten kanał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 Bo raz, że w grę wchodziło bezpieczeństwo pieniędzy naszych rodaków, a dwa bezpieczeństwo narodowe. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zarzucił przeciwnikom politycznym kłamstwo. Podał, że pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do kancelarii prezydenta 12 grudnia, czyli 11 dni po zawetowaniu ustawy o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Zonda Krypto uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako jeden z darczyńców, a Donald Tusk odbierał koszulkę z logotypem Zonda Krypto. Mówił na nie doradca prezydenta Błażej Poboży. Czy to jest powód do tego, żeby ja mam skarżyć, że... nie? czy tu jest powiem, tak równości nie. między milionami nie. na y, wydarzenie w kampanii wyborczej? Problem powinno być to, jak to jest, że od dwóch i pół roku w Polsce rządzi Donald Tusk, ma pełną kontrolę nad służbami specjalnymi. Gdzie są te służby? W tej dyskusji politycy w większości rządowej podkreślają konieczność przyjęcia nowych przepisów, które nadałyby prokuraturze i KNF uprawnienia uniemożliwiające tworzenie niebezpiecznych instytucji finansowych. W magazynie Polska i Świat jeszcze Polska Polityka. PSL nie poprze wniosku o wotum nieufności wobec minister klimatu. Polska 2050 decyzję podejmie w najbliższy czwartek. To po kłosie dzisiejszych wydarzeń w Sejmie. Paulina Henik-Kloska spotkała się z ludowcami. Nie przyszła za to na posiedzenie klubu Polski 2050. Do wyrażenia zgody na wotum nieufności wobec minister konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Michał Fabisiak.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 niż zaproszenie na klub i poinformuje Klub Polska 2050, że jakby nie ma takiej też możliwości. Posłowie Polski 2050, jak Kamil Wnuk, nie ukrywali rozczarowania decyzją minister. Jest mi na pewno przykro, bo w momencie, gdy pani Paulina Haninkowska była częścią Polski 2050, no to potrafiła odebrać telefon i miała pobyłą, żeby się spotkać w sprawach, które dotyczą na przykład niebezpiecznych odpadów w Sosnowcu. Polska 2050 nie podjęła decyzji, jak zachowa się w głosowaniu nad wotum nieufności dla minister klimatu. Postanowiono zwołać jeszcze jedno posiedzenie klubu w tej sprawie. Odbędzie się w czwartek. Wtedy ma zapaść ostateczna decyzja. Obecność minister klimatu na tym spotkaniu będzie oczywiście mile widziana. Poparcie PSL-u oznacza jednak, że minister klimatu może spać spokojnie. Koalicja rządowa, nawet przy ewentualnym sprzeciwie Polski 2050, powinna obronić minister. Tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy, to mamy dla Państwa jeszcze informacje o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7-9 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 11 stopni w centrum, do 15 miejscami na zachodzie oraz na południu. I zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Adam Bodnar, senator klubu Koalicji Obywatelskiej, a po 8.00 Kwadrans po ósmej Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie radio. A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Będzie piłka nożna, będzie piłka siatkowa, a o wszystkim powie Tomasz Kowalczyk. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. chronika sportowa Piast Gliwice z Arką Gdynia stoczyły ważny mecz w grze o utrzymanie w Ekstraklasie. Siatkarze Projektu Warszawa i Aseko Resowi rozpoczęli za to walkę o Brąz Mistrzostw Polski. Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Przenosimy się do stołecznego Torwaru. Rywalizacja o trzecie miejsce w Lidze Siatkarzy, Projekt kontra Aseko i Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwa do dwóch na tablicy wyników w Seta a w tym piątym setu, który właśnie trwa, projekt Warszawa prowadzi 7 do 5. Bardzo tutaj falowała gra obu zespołów. Początek zdecydowanie dla Aseko Resowi, która wygrała pierwszą partię 25 do 20. W drugiej partii już bardziej wyrównany set, który na korzyść dla projektu 29 do 27. Trzecia partia znowu Resowia była górą, chociaż piłki setowe miały projekt do goście wygrali 26 do 24. Czwarta partia znowu na korzyść dla projektu. Duża przewaga gospodarzy 25 do 19, a ten piąty set trwający teraz, naznaczony kontuzjami. Najpierw e, brzydko upadł Bartosz Bednosz i kontuzja stawu skokowego. Zamiast niego wszedł na boisko Bartosz Filsz. To po stronie projektu, a po stronie Resowi Artur Szalpuk. Przed chwilą e, też wylądował na parkiecie i już jego miejsce zamienił Jacin Luadi. A teraz projekt prowadzi 8 do 5 no i tutaj na pewno jeszcze dużo się wydarzy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 Po prostu dziś się zagraliśmy, nie, nie jak drużyna, a tak jakby każdy za siebie grał. Przypomnijmy, piastr Gliwice wygrał z Arką Gdynia 4 do 1. Polskie Radio. Jedynka. W poniedziałkowej krońce sportowej czas na komentarz piłkarski. W studiu Andrzej Janisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za nami mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa. Chciałeś o tym spotkaniu porozmawiać. Od lat zapowiadany jako wielki mecz. Od miesięcy mecze Lecha z Legią nie porywają tłumów albo nie są tak y, dramatyczne. A to spotkanie jak będziesz pamiętał? Będę bardzo pamiętał, dlatego że Lech zagrał znakomite spotkanie i potwierdził, że jest naprawdę głównym kandydatem do tego, aby zdobyć mistrzostwo kraju. Bez względu na miejsca w tabeli obu drużyn przed tym meczem, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że grały dwie najlepsze drużyny w rundzie wiosennej, czyli Legia, która od dziesięciu meczów nie poniosła porażki i Lech, który był liderem. Natomiast to, co stało się tak szybko,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 Lechici wyszli na boisko mając pięciu Polaków w podstawowym składzie. Legia miała siedmiu Polaków w podstawowym składzie, ale to co stało się po zmianach, kiedy wszedł na boisko Hubert Janyszka, kiedy wszedł Filip Jagieło i Rafał Murawski, to nagle się okazało, że cała obrona Lecha jest złożona z wychowanków z których Bartosz Mrozek jest najstarszym piłkarzem. Do tego przed sobą mieli Jagiełę właśnie i Murawskiego, który wrócił po roku. Zszedł już Antoni Kozubal. I to napawa mnie dumą. W Legii weszło na boisko czterech Polaków. Reca, Wojciech Urbański, Jędrzejczyk i Kapustka. I ja z tego jestem absolutnie dumny. Bo, bo to było porywające widowisko, oczywiście ze strony głównie Lecha, ale yy, coś takiego jest w tym roku i w poprzednim. Ten poprzedni wynik 5 do 3, teraz 5, 4, do 2. 5 do 2, przepraszam. Ten 4 do 0 to jest najwyższe zwycięstwo Lecha nad Legią, jeżeli chodzi o mecze ligowe.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 albo Legia. Powiedziałeś o tym, że Lech przybliżył się do mistrzostwa Polski, czy tak grającą drużynę coś jeszcze może zatrzymać? No Lech może chyba tylko sam ze sobą przegrać to mistrzostwo. No truizm taki, ale wiemy, że w polskiej ekstraklasie to wszystkie Powiedzenie przysłowia się sprawdzają albo nie sprawdzają. I tu nie będę oryginalny, bo idę tropem Kazimierza Górskiego, który mówił, że mecz można wygrać, przegrać albo zremisować. Nie, nie wierzę, żeby zdolny do zagrania takiego spotkania poznański Lech był w stanie stracić tytuł mistrza Polski. Wspominałeś gola Alego, goli zadecha. Rzeczywiście trafienie, kopia z tego, z tego meczu w Warszawie. Zawodnik, który ostatnio daje bardzo drużynie z Poznania dużo. Cały czas nieznana jest jego przyszłość. Kontrakt dobiega końca. Podobnie jak z trenerem Nielsem Frederiksenem. Tutaj akurat te zagraniczne postacie, które mają ogromny wpływ na postawę poznańskiego Lecha i nie wiadomo, co z ich przyczyn. Przyszłością. To jest chyba też zaskakujące, biorąc pod uwagę, że mamy cztery kolejki do końca sezonu. Nie wiem, ale przyzwyczaiłem się, że jeżeli jakiś trener na przykład odnosi sukces, a do zakończenia kontraktu jeszcze pozostało sporo czasu, to zwykle kluby podpisywały z nim nowy kontrakt po czym on natychmiast odchodził, bo został zwalniany. Nie można sprawić, żeby zarówno piłkarze, jak i trenerzy poczuli się zbyt mocno, zbyt pewnie. Bo wówczas następuje tak zwany syndrom tłustych kotów, które są zadowolone i twierdzą, że oni już swoje zrobili i nic więcej ich nie czeka. Więc ja myślę, że to jest dobra taktyka. Tak potrzymać sobie wszystkich w niepewności. Zwróć uwagę, że Manuel Neuer... Dopiero kilka dni temu ogłosił, i to wcale nie yy, in extenso, że on prawdopodobnie zostanie na następny sezon w Bayernie Monachium. Choć Bayern Monachium mówił tak, my dla Manuela mamy nowy kontrakt i czekamy tylko na jego decyzję. Nie trzeba się naprawdę spieszyć. No, czego przykładem też jest Robert Lewandowski w Barcelonie. Ja myślę, że akurat Lewandowski to nie wyjdzie źle, ani na tym, jeżeli zostanie w Katalonii, ani na tym, jeżeli pójdzie gdzie indziej. To był komentarz piłkarski w studiu Andrzej Janisz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ruch Chorzów zremisował z kolei z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2-2 do 2 w 30. kolejce pierwszej ligi. Ruch na szóstym miejscu w tabeli, ostatnim dającym możliwość walki w barażach o awans do ekstraklasy. Pogoń ósma, a prowadzi niemal pewna awansu Wisła Kraków. My wracamy do siatkówki. Projekt Warszawa kontra Asseco Resovia. Pierwszy mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski. Spotkanie śledzi Grzegorz Nowaczyk. Piłka meczowa dla projektu Warszawa, 14 do 11, ale teraz sędziowie jeszcze sprawdzają system challenge. Jeszcze coś tu nie jest pewne, czy ta ostatnia akcja była na pewno na korzyść zespołu z Rzeszowa, ale tak, tak, będzie miała Resowie jeszcze jedną szansę na odrobienie strat, ale o czas prosi teraz trener zespołu z Warszawy Kamil Nalepka. Wrócimy zatem do Grzegorza za chwilkę na piłkę meczową, a polsko-brytyjska para Jan Zieliński Luke Johnson pokonała amerykańsko-meksykański duet Robert Galloway-Santiago Gonzalez 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju rangi ATP w Madrycie. Zieliński tak ocenił to spotkanie. Ogólnie bardzo dobry mecz, od samego początku bardzo solidne granie ze strony Luka i z mojej strony e, ostatnie tygodnie treningowe, rzeczy nad którymi pracowaliśmy, przynoszą efekty po serii nieudanych występów w Stanach, więc na pewno jesteśmy zadowoleni z poprawy naszej gry i, i z efektywności naszej gry szczególnie, więc mamy nadzieję kontynuować tę dobrą postawę i pokazać się również z dobrej strony w drugiej rundzie i w nadchodzących następnych tygodniach. W finale przeciwnikami Polaka i Brytyjczyka będą Holender Talon Grigspur i Amerykanin Brandon Nakashima. Wracamy do hali Torwar, projekta Sekoresowia, o brąz i Grzegorz Nowaczyk teraz atakuje Karol Głos jest punkt dla projektu 15 do 11 wygrywa zespół z Warszawy i przybliża się do brązowego medalu w Plus Lidze ta rywalizacja jednak do trzech z wygranych spotkań, więc to pierwsze na korzyść projektu, tu jeszcze nic nie jest przesądzone a zatem mamy informację, że zakończył się mecz projektu z ASEKO Rysowią i wracamy do informacji tenisowych Kokogow przegrała z Czeszką Lindą Noskową 4-6, 6-1, 6-7 w jednej ósmej finału turnieju w stolicy Hiszpanii. To oznacza, że w najnowszym notowaniu Iga Świątek wyprzedzi amerykańską tenisistkę i awansuje na trzecie miejsce. A jakie wyzwania czekają teraz Iga Świątek? O tym Cezary Góriew. Iga Świątek nie ma na razie dobrego sezonu. Jej bilans to 14 wygranych pojedynków i 8 przegranych. W tym roku osiągnęła ćwierć w Wielkoszlumowym Australian Open, a także finały w Dosze i w Indian Wells.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 cztery medale zdobyli reprezentanci Polski podczas Mistrzostw Europy w zapasach, które w zeszłym tygodniu odbywały się w Tiranie. Jowita Wrzesień wywalczyła srebrny krążek w kategorii 59 kg, a z naszą reprezentantką spotkał się Krzysztof Kuzak. Jesteś Jowita jedną z tych najbardziej doświadczonych i najbardziej utytułowanych zawodniczek w obecnej kadrze. Bardzo was chwaliła. Wczoraj rozmawiałem po waszych walkach z Moniką Michalik. Mówiła, że po prostu była zachwycona oglądając te walki. To co prezentuje to jak po prostu wychodzicie od pierwszej sekundy i do ostatniej po prostu jesteście wojowniczkami. Tygrysice, polskie tygrysice. Wchodząc na matę zostawiamy tam serducho, no bo po to jedziemy na każde zawody, żeby dać z siebie jak najwięcej. Jak się walczy już o to złoto, to Zadowolić się srebrem w tym pierwszym dniu, w tym pierwszym momencie jest na pewno trudno. Czy dzisiaj, już po powrocie do kraju jest troszeczkę lepiej? Oswoiłaś się z tym drugim srebrem z Mistrzostwa Europy. Jest brąz Mistrzostw Świata. Brakuje tylko tego olimpijskiego krążka. Tak, mam nadzieję, że dołożę go do kolekcji. A jeśli chodzi o ten srebrny medal, czy jestem zadowolona? Oczywiście jestem. No tak, ma Pan rację, jak rozmawialiśmy po finale, to było na gorąco, na świeżo. Schodziłam z walki. No jako ta przegrana, więc no jedna osoba na podium, tak jak mówiłam, jest niezadowolona. Wierzyłam, że mogę stanąć na najwyższym stopniu podium, cele były wysokie, uwierzyłam w to. Wychodząc miałam to poczucie, że mogę to zrobić, dlatego tak też to potem bolało, że się jednak nie udało, że była szansa, a, a niestety tym razem jej nie wykorzystałam, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszę Mazurka Dąbrowskiego. Jednego już usłyszeliśmy na tych zawodach, więc to też był historyczny moment. Tak, jestem, jestem zadowolona. Po czterech latach znowu wracam na... Podium Mistrzostw Europy. Teraz startowałaś w nieolimpijskiej kategorii. No i trzeba później albo zbijać wagę, albo ją troszeczkę zwiększyć. Jak to wszystko będzie wyglądało? I czy rzeczywiście to dla zawodniczki zapasów jest jakieś wyzwanie? Teraz ta różnica w tych kategoriach jest 2 kilo, więc to nie jest dużo. Jak zacznie się rywalizacja o Igrzyska olimpijskie to wracam do swojej rodowitej kategorii, czyli 57 kg, No i... Tam się zmierzymy z resztą dziewczyn. Konkurencja nie mała, będzie na pewno dużo emocji, ale wiadomo, Mata zweryfikuje. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?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 Hamak? Jest! Jest! Grill? Jest! Zdrapki i gry Lotto? Są! So! W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski zapraszam. S-8 jezdnia w kierunku Wrocławia 35 km. To informacja od państwa, od naszych słuchaczy. Popsuta cysterna stoi na poboczu, jednak wystaje także na prawy pas i mimo że jest oznaczona pachołkami, to brakuje oświetlenia tego miejsca. Wybaga to od kierowców szczególnej ostrożności. Druga krajowa numer 25 odcinek strzelno na Wrocław. W pobliżu Strzelna Klasztornego, na 183 km zepsuta ciężarówka, róg wahadłowy. Droga Krajowa nr 57, odcinek szczytno przasnyż w pobliżu Czaplic Wielkich. Na 127 km auto osobowe potrąciło pieszego. Ranny został przewieziony do szpitala, ale jednak w szpitalu zmarł. Droga jest zablokowana. Trasa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk, w pobliżu Gut rożeńskich na 191 kilometrze zepsuła się ciężarówka, ruch odbywa się lewym pasem. Koniec kłopotów na Drodze Krajowej nr 74 na odcinku Sulejów-Żarnów w Trojanowicach na 23 kilometrze i nie ma już także utrudnień na Drodze S79 na odcinku Węzła Warszawa Lotnisko, węzeł Marynarska w pobliżu węzła Okęcie na drugim kilometrze, gdzie spaliło się auto osobowe. W nocy zachmurzenie małe i na południu, a przejściowo także w centrum wzrastające do dużego przymrozki.